wieku, czyli już prawie 300 lat wierni tutaj przychodząc, mówią, przyglądają się temu krzyżowi, przed nim się modlą. W Wielki Piątek ten krzyż też podajemy do adoracji, do ucałowania. Więc pomyślcie sobie, ile tutaj już życiorysów ludzi na tym krzyżu zostało położonych. Ile myśli, ile próśb, ile modlitw przed tym krzyżem zostało wypowiedzianych. A ile również przed tym krzyżem dokonało się odpowiedzi od Pana Boga. O i każdy z nas ma taki krzyż, myślę, że macie w swoich domach taki krzyż, przed którym się modlicie. Zazwyczaj krzyż nie kojarzymy sobie ze zwycięstwem, nie kojarzymy sobie z chrześcijaństwem nawet. Myślę, że jeżeli słyszymy, że ktoś niesie krzyż, czy też mu trudno, czy też mu jakoś życie się popsuło, no to wtedy dość łatwo porównujemy to do krzyża. I raczej takie skojarzenia ciężaru życia, jakiegoś cierpienia kojarzą nam się z krzyżem. I pewnie zazwyczaj jest tak, że chcielibyśmy ten krzyż odrzucić. Chcielibyśmy wyzwolić się spod tego krzyża. I może słyszeliście, to bardziej do dzieci, ale do wszystkich was, takie opowiadanie, jak to jeden Pan ciągle chodził i narzekał na swój krzyż, że za ciężki, że niedobry, że chciałby inny. I przyszedł do niego anioł pewnego wieczoru, zaprowadził go na górę, do takiej dużej sali i ta sala była wypełniona krzyżami różnego rodzaju. I powiedział, wybierz sobie. No więc zaczął chodzić po tej sali, oglądać. Najpierw zaczął próbować z tymi krzyżami pełnymi złota, ale ilekroć je zakładał, okazało się, że nie było mu za bardzo wygodnie, niektórych nawet unieść nie mógł. Potem zaczął szukać trochę mniej złota, ale jakichś drogocennych kamieni. Okazało się, że zbyt mocno go uwierały, nie dał rady. Aż w końcu trochę zniechęcony zrezygnował z tych takich najbardziej bogatych, jakbyśmy powiedzieli językiem dzisiejszej młodzieży wypasionych, zaczął coraz skromniejsze, ale ciągle pełne złota, pełne kosztowności. Aż w końcu zmęczony tym przymierzaniem zobaczył taki, w którym było trochę złota, trochę drewna. Jak go założył, okazało się, że bardzo mu się spodobał. Był wygodny dla niego. Przeszedł się nawet z nim i mówi do tego anioła, że ten krzyż chce wybrać. Anioł się tylko uśmiechnął i mówi, że jest to krzyż, który niesiesz od początku swojego życia. Warto, żeby tak spojrzeć na tę dzisiejszą tajemnicę dnia. Dzisiaj zaprosiliśmy Mirkę i Jarka ze swoim świadectwem. Będą mówić o takim formowaniu się, o grupie Sychar, która powstała w 2003 roku. E, powołali ją do istnienia małżonkowie sakramentalni, którzy chcą razem z Bogiem budować swoje małżeństwo, a często je odtwarzać sprzeciwiają się takiej mentalności rozwodowej, że a trudności są, dajcie sobie spokój, po co, na co, ułóżcie sobie życie, bądźmy przyjaciółmi. Sakrament małżeństwa to sposób na życie. Pan Bóg zawsze małżonków widzi razem. Pamiętam biskupa Józefa Zawitkowskiego, który tutaj z tej ambony mówił właśnie o sakramencie małżeństwa i o tych wszystkich powtórnych związkach, potem separacjach, o tych rozwodach, o nowych związkach. I pamiętam takie pytanie zadał. Jak wy potem w niebie się podnajdujecie? Jak wy potem w niebie znajdziecie siebie? Przecież Pan Bóg cały czas patrzy na was jak na jedno, jak na małżonków. Więc zachęcam, żebyście posłuchali i o tej grupie, i o tych ich przeżyciach, które chcą nam dzisiaj tymi przeżyciami posłużyć, abyśmy również mogli my głębiej spojrzeć na sakrament małżeństwa. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus chciałem przedstawić nasze małżeństwo. Moja żona Mirka, ja mam na imię Jarek. Jesteśmy sakramentalnym małżeństwem od 26 lat. Mamy cztery córki dorosłe. Najmłodsza nasza córka rozpoczęła studia. Trzecia z naszych córek wyszła za mąż. Ślubowała przed Bogiem dwa miesiące temu. Kilka lat wcześniej wydawało się, że będzie to niemożliwe, ponieważ Nasze, nasze małżeństwo nie zawsze było takie, jakby Pan Bóg chciał, aby było. Byłam tutaj sama dwa lata temu, może ktoś pamięta. I wtedy z wielką nadzieją mówiłam o tym, że może kiedyś zjawi się tutaj z mężem. No i właśnie tak się zdarzyło. Myśmy popełnili wielki grzech, rozwód, rozłam, który kosztował nie tylko utratę naszej wiary, ale też odejście od Boga naszych dzieci. Ale Pan Bóg jest łaskawy i pozwolił, że, że jesteśmy tu z powrotem razem, że odbudowujemy nasz sakrament, a nasze dzieci powoli wracają do Pana Boga. Ten cud jest możliwy dla każdego. Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Taki jest charyzmat wspólnoty. Poprzez tą wspólnotę zadziałał Pan Bóg w naszym życiu i pomógł nam odbudować małżeństwo po ludzku nie do odbudowania. Jest sycharem. Tak? Słychać. E, więc było to tak. Po 18 latach naszego małżeństwa w po ludzku rozpadło się, żona wniosła o rozwód. Po prostu z punktu widzenia małżonki miała mnie po prostu dosyć. Wielu ludzi tak robi i dzisiaj. Wypaliło się, nie kocham cię, nie ma miłości. Nie patrząc wtedy na dobro dzieci, na, na, na przyszłość, na to, że rozwód, nie powinniśmy go jako chrześcijanie w ogóle używać, ale to jest realna prawda, rozwód to, rozwód to rozłam, Pan Bóg widzi małżonków zawsze razem. Ja mówię, że małżon, rozwód ten cywilny, małżonkowie są rozdzieleni. Dla Pana Boga małżeństwo to jest budowanie jedności. Myśmy nie budowali jedności. Myśmy nie rozumieli słów przysięgi małżeńskiej ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nie rozumieliśmy głębi tego ślubu, który, który, który sobie dawaliśmy, gdzie Bóg nam błogosławił, gdzie prosiliśmy Boga na świadka, gdzie prosiliśmy Boga o pomoc, bo przyjdą te trudne sytuacje, bo miłość to nie zakochanie, to zakochanie, to uczucie, które mija po dwóch latach po trzech, może, może po pięciu i potem, potem zaczyna się ten mąż czy ta żona, która w naszych oczach miała być idealna, z, zaczynają mi się nie podobać te nawyki, może proste rzeczy, zaczynają nas denerwować, emocje, szatan to wykorzystuje. Zaczyna mi się obwiniać, nie tak miało być. Może jest tak, że, że żona więcej, więcej uwagi koncentruje na dzieci I to jest naturalne, I gdzie, gdzie mąż czuje się odepchnięty, gdzie, gdzie nie starcza może, może, może, może na chleb, gdzie, gdzie mąż dłużej pracuje, wraca później. Według niego kocha, kocha swoją żonę, kocha swoją rodzinę, dba, walczy, ale nie ma czasu na budowanie relacji. Kiedy przychodzi niedziela, kiedy przychodzi niedziela, gdzie, gdzie, gdzie trzeba byłoby pójść razem do, do, do kościoła, do, przyjąć sakrament, przyjąć, przyjąć chleb Jezusa, to, to mąż może nie chce, może idzie na, na inną godzinę, lenistwo, wszystko to się wkrada, a miłość to rozwój. Przez lata nie robiłem nic albo robiliśmy niewiele, byliśmy takimi katolikami okazyjnymi, wiecie, wypada, bo ściny, bo, bo komunia i tak dalej. Potem coraz rzadziej, coraz rzadziej. I, i, i, i ten rozwód, I, i, i do kogo ja miałem pretensje. Ja, ja, ja, ja miałem wyrzuty sumienia, żal do siebie, też pretensje do żony, złość, ale poziom urazy i złości był tak duży, że nie potrafiliśmy już ze sobą rozmawiać i i to, co dzisiaj mówi ten świat, dobra, znajdziesz sobie no, nową żonę, nowego męża i, i, i to mówimy naszym dzieciom. Nie, to jest nieprawda. Nie ma nowego męża, nie ma nowej żony. Pan Jezus powiedział, powiedział, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To jest, to, to jest małżeństwo, to nie jest, to jest wy, wy, wymysł niebiański, tylko o trwałość tego małżeństwa. My mamy dbać na tej ziemi, a nie dbamy. Myśmy nie dbali. I po dwóch latach, po dwóch latach po rozwodzie, no taka niecodzienna sytuacja, że moje, ja więcej mówię niż żona i, i, i ja tak nie umiem mówić, I, i po dwóch latach, panowie wiecie o czym mówię, i po dwóch latach, i po dwóch latach dostaję taki, gdzie, gdzie, gdzie powiedziałem dobra, układam swoje życie na nowo, Co to znaczy na nowo może Pan Bóg miał taki plan, ale, ale to moje cierpienie, to moje zmaganie gdzieś tam za granicą, daleko, nowa praca, jakieś mieszkanie, dom I, i, i szukałem relacji, bo nie chcemy być sami, nie chcemy być sami, chcemy mieć kogoś, komu możemy dawać miłość i od kogo chcemy brać, a taką jedyną relacją to jest relacja małżeństwa, małżeńska, dlatego opuści mąż... Ojca i złączy się z kobietą tak ściśle, że staną się jednym ciałem. I to jest to, jest to czym my mamy żyć. I dlatego to, to moje budowanie tej relacji, tej grzesznej relacji zakończyło, nie dawało mi poczucia szczęścia. Nie dawało mi jakiegoś zadowolenia, bo, bo, bo miałem w pamięci te 18 lat, bo były też momenty dobre. Bo nie jest tak tylko, że ten mąż jest winien albo ta żona jest winna. Budowanie małżeństwa to jest robienie właściwych rzeczy, drobne słowa i gesty codziennie. Największym wrogiem małżeństwa, którego myśmy wpuścili do, do naszego małżeństwa, to jest egoizm i pycha. Szatan jest największym wrogiem jedności. Ale Pan Bóg był wierny przez te lata, bo Bóg jest wiernością. Miłość i wierność, sens życia. Gdyby nie było miłości, ja bym tu nie był. Na świecie nie byłoby nas, byłby chłód i zimno. A dzisiaj wokół nas nie miłość, tylko przyjemność. Przyjemnością nie można się nasycić. Ja jestem trzeźwiejącym alkoholikiem, ileś lat nie piłem, potem chodziłem w te grzeszne przyjemności i jakoś nie mogłem się tym nasycić cierpiałem, ale sam sobie to zgotowałem. I przyszedł ten moment, kiedy żona napisała mi, bo wrzuciła na, na, na, na, na, na internet sakrament, słowo sakrament. Powiedz o tym, Mirko. O, już to, to kiedyś mówiłam. Może nawet odsłuchać na stronie Sychar, ale króciutko, żeby nie przedłużać. Y, y, y odkryłam, że nie mogę być szczęśliwa, póki nie realizuję tego, czego, tego, czego, tego, czego przysiągałam mojemu mężowi. No i zaczęłam to realizować w pojedynkę. Na początku myślałam, jak wielu z was, żeby ratować małżeństwo muszą chcieć obie strony. Wystarczy, że chce jedna strona plus Bóg. To są dwie strony. Wystarczy. Bóg sam wystarczy i dzieją się wtedy cuda. Jest tutaj dużo, to jest takie, widzę msza, gdzie jest dużo dzieci i chcę powiedzieć jedno. Dzieci nie chcą usłyszeć od rodziców, którzy są oddzielnie, ale ja cię kocham. Muszę odejść od twojej mamy czy od twojego taty, ale cię kochamy dalej. Tego nie chcą usłyszeć. To jest rana na całe życie. Chcą usłyszeć, nie, chcą zobaczyć, że się kochacie. Jak dzieci widzą, że rodzice się kochają, nic więcej im do szczęścia nie potrzeba. Oni rosną w tej miłości. Jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli tego nie dajecie, to się nauczcie do roboty. Możemy naszym dzieciom dać, my mogliśmy dać, czy możemy dać naszym dzieciom i nieważne, ile dzieci mają lat, a już poszły sobie w świat, rozwodzą się my, jako chrześcijanie czy katolicy, y, zajmujemy stanowisko. Dobra, taki jest świat, takie są czasy. Czasy to my, i, i, i bo wszyscy tak robią, a rozwód to jest Sianie, sianie chwastu, sianie złana, trzy i więcej pokoleń. To, co możemy dać naszym dzieciom, możemy dać samochód, pozycje, dobre przedszkole, wykształcenie, układy, koneksje, ale najważniejsze, my jako małżonkowie możemy dać im przekonanie, że nasze małżeństwo jest obrazem łaski i przebaczenia. Jak trudno kochać. Ja się uczę, jak kochać moją żonę. Czasami jest to trudne po tych doświadczeniach. Jak kochać moją żonę. Czy, czy, czy ja jestem szczęśliwy? To ja się pytam mojej żony, czy, jest ze czy ty jesteś ze mną szczęśliwa? Co mam zrobić dla ciebie? Czego ty oczekujesz ode mnie? Wybaczenie. Miłość nie jest za coś, miłość jest za darmo. Słowo przepraszam, wspólna modlitwa Ojcze Nasz wieczorem, dziękowanie za to, co mamy dobre od Pana Boga i proszenie o, o te dary, których nam trzeba, Pan Bóg wie czego nam potrzeba. Małżeństwo no, to nie jest obraz idealny, jest obrazem łaski i przebaczenia. Wszyscy pragnęliśmy wspólnie i szczęśliwie przejść przez życie i tego pragniemy, bo pragniemy szczęścia. Ktoś powiedział, szczęścia nie ma na ziemi, nie znajdziesz, tak? szczęście, ale, ale, ale też ktoś powiedział, że, że, że to szczęście jest na wyciągnięcie ręki, to jest miłość. To jest sensem życia. Odkryliśmy to po 20 latach, po 25, rok temu żeśmy odnawiali przysięgę małżeńską przed ołczarzem. Pierwszy raz w życiu. Celebrowanie tych rocznic okrągłych i nie tylko, zamawianie mszy, błogosławienie i, i dziękowanie za to, że jesteśmy darem dla siebie, że jesteśmy Bożym darem i że i, i, i jesteśmy darem dla naszych dzieci. Te dzieci kiedyś pójdą w świat, założą rodzinę i, i ten obraz Ojca, który dajesz, który ja daję. Wydawało mi, czemu, czemu, czemu ja zwlekałem z powrotem, z moim powrotem, 3 lata czekałem. Bo bałem się, czego ja facet się bałem, ja byłem bohaterem tam, dla innych, dla tego otoczenia, ja byłem mistrzem. Dobra praca, manipulacja, tu mieszkanie, wszystko, wiecie o czym mówię, panowie. I ja się bałem, bo, bo, bo wiedziałem, że będę Będę musiał stanąć twarzą twarz w lustrze, stanąć przed Chrystusem i, i uznać swoją słabość i przejść z pozycji mistrza manipulacji, i kim ja nie jestem, do pozycji ucznia. Nie było to łatwe. W własnych siłach bym tego nie dokonał, ale, ale, ale Pan Bóg działał przez, przez ludzi w Sycharze, którzy się modlili, potem się dowiedziałem i, i modlitwa mojej żony walczyła o nasze małżeństwo. Siły, łaska, sakramentu wtedy działała niesamowicie przez te lata. Pan Bóg dawał tego powera. Ten prezent, który, który, który, który rozpakowaliśmy i co tam znaleźliśmy. Wszystko za darmo. Modlitwa małżeńska, rozmowa, słowa i gesty. Cieszymy się tutaj, że, że jesteśmy, ale po co jesteśmy? Też jesteśmy po to, żeby, żeby Jan Paweł II 30 lat temu w takim familiarizm konsorcjum o małżeństwie i rodzinie powiedział o dawaniu świadectwa. I ja tak sobie rozmyślałem, Boże, że ktoś mi powiedział kiedyś na świadectwie, tam staliśmy z tyłu, wejście do roboty facet, a ja w sobotę ciężko pracowałem. C fizycznie I, i, i w niedzielę jeszcze głosiłem to świadectwo z małżonką. Zabierz się do roboty. Mówię, tak, no staram się, na ile mam sił, Pan Bóg mi daje, to, to, to robię. I o dawaniu świadectwa, ale łatwo jest dawać tutaj w Kościele świadectwo, ale to świadectwo, które, które uczymy się dawać na zewnątrz, wśród, wśród ludzi, którzy odeszli od Jezusa. To świadectwo, gdzie trzymam żonę za rękę i idziemy razem na spacer, idą nasze dzieci i idziemy razem do kościoła. Może to niemodne, może, może nie trzeba. Tak trzeba. Wtedy łaska, czy klękamy do modlitwy, łaska sakramentu wtedy działa stokrotnie. I nie dajmy się ponieść tym złudzeniom, że miłości nie ma. Rozwód mówi, że miłości nie ma. To uczy nasze dzieci. Jest separacja w Kościele i w prawie cywilnym jest separacja. Separacja, bo są trudności, gdzie czasami wymaga od jednego z małżonków terapii, oddalenia czy, czy, czy rozdzielności majątkowych. Jest separacja. Ta separacja mówi nam o tym, że jest ten czas na naprawę, że, można, że daje przekonanie, że, że ratujemy małżeństwo. Kto będzie potrzebował, to tam po mszy będziemy stali. I o 16.15 też jest spotkanie, kto może jakieś pytania, może chcą coś więcej się dowiedzieć. Zapraszamy tutaj. Macie też ognisko, także macie. nie możecie powiedzieć, że się nie da i nie ma jak. Także do roboty. Jeszcze jedno słowo chciałem powiedzieć, że ktoś by mógł pomyśleć, nie, u nas jest OK. U nas jest OK. I chwała Panu za to. Tylko ja znam takie małżeństwa, gdzie. W, sy, w Sycharze, w sycharze. Nas, na nasze ognisko przychodzi po 50 osób czy, czy, i, i, różne, i, i tak dalej, tych wszystkich problemów ludzkich, tragedii i tak dalej. Ludzie, ludzie dają więcej energii na rozbijanie małżeństwa, na sprawę rozwodową. Gdyby tą energię, połowę tej energii przeznaczyli na swój rozwój i ratowanie małżeństwa, to na dzień dobry 80% sądy polskie nie orzekają rozwodów. Każde trudne małżeństwo jest do uratowania. Małżonka przyszła 42 lata, za rok jest na emeryturze, tak? Mąż 63 lata odszedł do, do kobiety, która mogła być ich córką. A, a wydawało się, że, że dorobili się, byli w Ameryce gdzieś tam ileś lat, mieli dom, mieszkanie, 42 lata. Budowanie relacji w małżeństwie to jest jak taka pompa, wiecie, taka kiedyś była, taka z jednej strony, z drugiej i, i łączyło taki, taki, taki przegub. Mąż, żona i takie ruchy trzeba było wykonywać. Jak za szybko się te ruchy wykonywały, to ta woda tak takimi impulsami tryskała. Ta praca nad budową relacji to, by mówić, codziennie równomierne pompowanie z Chrystusem żeby ta woda równomiernie płynęła i płynęła ta łaska. Chwała Panu, dziękujemy tutaj, że jesteśmy.